Siema słuchacze, tu Wojciech Skoczek, witam was w kolejnym odcinku Powiewu Świeżości. Dzisiaj moje miejsce pracy jest nieco bardziej hałaśliwe niż zwykle ze względu na to, że mój komputer jest właśnie podczas reanimacji, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. No to do dzieła! Pierwszą książką, o której chcę wam powiedzieć, jest jeden z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych na całym świecie projektów wydawniczych 2012 roku. Życie jednego z członków Beatlesów, znanego powszechnie ze swojej wyobraźni, oczywiście mam na myśli Johna Lennona, zostanie w końcu opowiedziane w jego listach, które wdowa po artyście Yoko Ono zgodziła się nareszcie na opublikowanie. Książka zawiera niemal 300 listów oraz pocztówek opatrzonych komentarzem Huntera Davisa, autora oficjalnej biografii Beatlesów oraz prywatnego znajomego Johna Lennona. Listy Lennona były jak dotąd otoczone tajemnicą, sprzedawane na aukcjach bogatym biznesmenom, bądź w ogóle nieupublicznione. Lecz dzięki katorżniczej, detektywistycznej pracy Huntera, fani Lennona mogą zajrzeć w głąb duszy swojego ukochanego artysty nie tylko wczytując się w teksty napisanych przez niego piosenek. Książka swoją premierę na całym świecie, jak również i w Polsce, będzie miała miejsce we wtorek, 9 października. Drugą z książek, o których Wam opowiem, jest powieść sensacyjno-kryminalna Śmierć na liście oczekujących. Jej autorem jest niemiecki pisarz, Weidt Heinechen. Odsłania ona przed czytelnikiem kulisy Międzynarodowego Handlu Ludzkim Towarem gdzie naczelnymi wartościami są przekupstwo, okrucieństwo i bezwzględna żądza pieniędzy, której głównym bohaterem jest komisarz Proteo Laurenti, wyrazista postać łącząca w sobie typowe cechy detektywa z indywidualizmem, oczywiście nie pozbawiona ludzkich wad i słabostek, co czyni ją realistyczną. Ta książka wychodzi dziesiątego, zatem w środę. O następnej książce opowiem tak, jak sam o niej przeczytałem, czyli cytatem. Rozsiadłem się na niedużym placyku. Zajadałem konserwę, popijając jęczmienną nalewką, kiedy przysiadł się do mnie postawny, barczysty mężczyzna. Skąd jesteś? Z Polski. A sól w Polsce jest? Sól? Tak, mamy sól. Dużo soli. Dużo macie soli? Ale nie tyle, co w Boliwii. Tutaj wszędzie sól. Tak, tyle to pewnie nie mamy, ale też mamy dużo, tylko że nie w jeziorach. Nie w jeziorach? Hmm, a po ile w Polsce kilosoli? Dwa dolary, mówię i patrzę jak mężczyźnie zaświeciły się oczy. Dwa dolary, puta madre, jak mówiłeś, Polska, jaki piękny kraj. Jadę, dwa dolary, puta madre, daleko do tej Polski? Ile dni samochodem? Sąsiad ma ciężarówkę, załadujemy ją solą i wrócimy bogaci. Dwa dolary za kilogram. Tutaj całe jeziora soli, po horyzont. Powiedz, jak się jedzie do tej Polski? Cytat pochodzi z rozdziału Podróż przez Andy, powieści, powieści Piotra Strzeżysza. Makalon w sakwach, czyli rowerem przez Andy i kordyliery. Ta interesująca powieść wychodzi w piątek. Teraz przejdę do filmów. Trzy z czterech premier filmowych, o których wam opowiem, będą miały miejsce w piątek. Pierwszym filmem jest film Niewierni. Francuska komedia opowiadająca o miłości i zdradzie w ponoć najoryginalniejszy od lat sposób. Na scenariusz składa się szereg niecodziennych i wyjątkowo zabawnych przygód miłosnych, największych gwiazd francuskiego kina. Wybaczcie, że nie będę wymieniał wam ludzi z obsady, ale nie chcę połamać sobie języka na tych nazwiskach. Kolejnym jest polsko-włosko-turecka produkcja pod tytułem Bitwa pod Wiedniem. Tematyki filmu zapewne dosyć łatwo się domyślić, aczkolwiek w tle wielkiego zmagania z turecką armią przedstawione zostaną standardowe zagadnienia polskiego kina, czyli przyjaźń, miłość i wiara. Powiem tylko, że obsada tego filmu została naszpikowana polskimi gwiazdami. Jerzy Skolimowski, Alicja Bachleda-Curuś, Daniel Olbrychski, Piotr Adamczyk, Borys Szyc i wreszcie ostatni, lecz nie najgorszy, Wojciech Mecwaldowski. Miejmy nadzieję, że to nie okaże się kolejnym niewypałem polskiej kinematografii. Komedia reżyserii Jaya Rocha, The Campaign, czy jak kto woli Wyborcze Jaja, opowiada o doświadczonym kongresmenie. Kamię Brady, który po popełnieniu wielkiej gafy, hmm, czyżby coś o bólu i nadziei, musi konkurować z kandydatem wystawionym przez parę knujących, bardzo zamożnych dyrektorów, zainteresowanych wpływami w Karolinie Północnej, których wybór padł na naiwnego kierownika lokalnego ośrodka turystycznego. Na początku Marty wydaje się najmniej odpowiednią osobą do takiego zadania, ale z pomocą nowych dobroczyńców. Bez względnego szefa sztabu i politycznych koneksji rodziny, wkrótce staje się przeciwnikiem, który przysparza Kamowi wielu kłopotów. Co z tego wyniknie? Dowiemy się jedynie po obejrzeniu tego filmu. Ostatnia już wymieniona przeze mnie premiera filmowa będzie miała miejsce w niedzielę o godzinie 22 na antenie Kanal Plus. A będzie to pierwszy odcinek polskiego serialu wojennego Misja Afganistan który opowiadał będzie o żołnierzach drugiego plutonu pierwszej kompanii piechoty zmechanizowanej z Wędrzyna pod dowództwem młodego oficera, którego zagra Paweł Małaszyński. Oczywiście młody dowódca znajdzie sobie przeciwnika w osobie dowódcy pierwszego plutonu, który będzie twierdził, że stanowisko otrzymał jedynie dzięki protekcji ojca, emerytowanego generała. A jak to dodatkowo bywa w polskich serialach? Do napięcia dołączy walka o kobietę, porucznik Justynę Winnicką. Co z tego wyniknie? Miejmy nadzieję, że nikt nie zginie. Czas na trochę gier. Jeżeli chodzi o gry, to większość premier nadchodzącego tygodnia skupia się na 12 października. Zacznę od tej najbardziej wyczekiwanej od czasów targów E3. Dishonored, gra francuskiego studia Arkane, które stworzyło takie hity jak Dark Messiah of Might and Magic, czy Arx Fatalis, wspierane przez Harveya Smitha, współtwórcę dwóch pierwszych części serii Deus Ex, oraz Wiktora Antonowa, odpowiedzialnego za koncepcję City 17, znanego z Half-Life 2. Akcja rozgrywa się w steampunkowej XIX-wiecznej rzeczywistości, a głównym bohaterem jest ochroniarz cesarzowej, na którą wykonano udany zamach stanu. Mógłbym opowiedzieć znacznie więcej, ale myślę, że to zbędne, z racji tego, że już za cztery dni ta gra będzie dostępna na polskim rynku. Jak dużo było gier, w których wcieleni w człowieka, elfa lub krasnoluda mordowaliście orki i gobliny? Niezliczona ilość. Cóż, teraz sytuacja się odwraca. Gra of Orcs and Men, wykreowana przez studio Cyanide, da nam możliwość kierowania olbrzymim zielonym orkiem oraz nieco mniejszym, ale sprytniejszym goblinem. Dwójka ta wysłana została, aby zgładzić ludzkiego imperatora, który ma zamiar rozszerzyć swoje panowanie na ich ziemię. Co tu dużo mówić, szykuje się niezła jatka. Czasami zazdroszczę posiadaczom konsol, a w szczególności Xboxa 360 z Kinectem. Do niedawna największymi ku temu powodami były gry Red Dead Redemption oraz Star Wars na Kinecta. Lecz teraz sytuacja może się zmienić, bowiem 12 wychodzi Fable, The Journey. Gra przeznaczona jedynie na Kinecta. Po trailerze i gameplayu, jaki widziałem na relacji z targów E3, dochodzę do wniosku, że to może być rzeczywiście bardzo dobra gra. Przejdźmy do ostatniego punktu audycji. Muzyki. Ktoś niedawno nazwał mnie stronniczym, bowiem w większości skupiałem się na muzyce ciężkiej. Dzisiaj zrobię inaczej. Metalu nie zabraknie, ale jak raz nie będzie miał przewagi. Pierwsze dwa albumy, o których powiem, wychodzą dziewiątego, czyli we wtorek. Jeden z nich to nowa płyta zespołu Kiss, Monster, na której znajdzie się 12 utworów, takich jak Hell or Hallelujah, Shout Mercy, The Devil Is Me, Last Chance, czy All for the love of rock and roll? A jeżeli nie wiesz, kto to Kis, to zapytaj rodziców. Oni powinni ci odpowiedzieć. Na pewno każdy swego czasu słyszał utwór Daxos pod tytułem Barbra Streisand. Tak się składa, że we wtorek wydaje nową płytę. Nie, nie Daxos, Barbara Streisand. Na krążku reklamowanym piosenką I think it's going to rain today znajdzie się 11 kawałków popowych kawałków. A za wydanie tej płyty zatroszczyło się wytwórnia Columbia. Drugim i ostatnim metalowym albumem w dzisiejszej audycji jest nowa płyta lubianego przeze mnie zespołu Winter Sun, która wychodzi 12. Zawiera ona co prawda jedynie pięć utworów, aczkolwiek liczy się jakość, a nie ilość. Myślę, że nasz wspólny znajomy generał ucieszy się z tej premiery. Wszystkie płyty, o których teraz powiem, wychodzą w jeden i ten sam dzień 12 w piątek. Na pierwszy ogień pójdzie debiutancki album rapera Grubego Mielskiego. Silny jak nigdy, wkurwiony jak zwykle. Album ten promuje utwór Wstyd, który możecie znaleźć sobie na YouTubie. Drugi w kolejności jest debiutancki krążek nowego polskiego projektu chilloutowego Soma. Zespół Soma to duet producencko-kompozytorski w którym jedną osobą jest autor przeboju Turn Me On, promującego film Sala Samobójców. Album Milion Gwiazd to połączenie nowoczesnej elektroniki z akustycznymi dźwiękami. Wyjątkowa muzyka o światowym brzmieniu i indywidualnym charakterze. Na płycie znajdzie się 12 kawałków. To tyle na dzisiaj, panowie i panie, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że się podobało i że od dzisiaj będziecie ciągłymi słuchaczami Radia ZSRE. Do usłyszenia!